Ježíše cestou doprovázeli velké zástupy. Obrátil se k ním a řekl, když někdo přichází ke mně a neklade své, od, svého otce, svou matku, ženu, děti, bratra, sestry, ano i sám sebe až na druhé místo nemůže byt mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže byt mým učedníkem. Gdyż niekdo z was chce stawić wież, nesedne si naprzed a nespoczyta naklady, jeśli ma dost na dokończenie stawby. to ciż położył zaklady a nestačili jej dokończyć, wysmali by se mu wszystkich, kdo by to widzieli a říkaliby, tenhle człowiek se pustil do stawby, ale nemohli je dokończyć nebo když má některý král vytáhnout proti jinému krali, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může z deseti tisící vojáků utkat s tím, kdo proti němu tahne z dvacetí tisící. Jestliže na to nestačí, vyšle posny, dokud je ten druhý král ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani żadny z was, kdo się nie zrekne co ma, nie może być mym uczednikiem. Słyszeliśmy słowo Boże, chwala Tobie, Chryste. Miłe panie bracia, sestry, patron dneżnych hodynem, swaty Karel żył w XVI stoleci, był synem hrabiecie. Gilberta Borromeo a už v 11 letech se stal opatem blízkého kláštera. Příjmy, které jako opat dostával, rozdal z větší části chudym. Ve čtrnácti letech začal studium, kterému se věnoval z takovým úsilím, že byval tělesně zcela vyčerpan a musel ho vícekrát přerušit. Karel udělá velké věci a jednou bude zażyć v církvi jako hvězda. Tato slova zvolal roku 1559 profesor univerzity v Padově, když Karel Boromejski složil bez svých teprve 21 a letech doktorat z nejvyšším vyznamenáním. Jeho předpověď se splnila dřív, než mohl, kdo očekávat. Nowy papież, Karlów Stryc, sicho a uczynil go najdrzej swym tajnym sekretarzem, a pozdjej kardynałem Jachnem. Karel si wszak plnil wszechne nowe powinności ze skromności. W 20 latach przyjął knieżskie świeceni, a pozdjej był ustanowen arcybiskupem a kardynałem w Milanie. W tomto mieście byli kostele upłnie spustle, lidę bez wiry, a bez mrawu, mnozi propadli najróżniejszym bludnym uczeniem. Za paperze Rechorze XIII, Jensze Wychlasil, swaty rok, 1575, Kardynał Karel Boromejski se udajnie postaral o zruszeni wszech wydaju, dawanych z Watykanu na karnewal a wianowani uszedzanych na nemocnicy proutniki. Aczkoliv mu zawisciczci a w jego pracy na ustale branili, a do końca zażil niekolik pokusów o atentat neklesol na myśli a na koniec ziskali serce ludzi Chrabnie mu prostili nigdy nie zapomnieli. Że straszne morowe epidemii roku 1576, gdyż guberner a dalsi wysocy urzędnicy prychali z miasta, jak se o pohromie dozwiedzieli, spiesznie se do niej wracał pomagat obietam, Bez strachu przed nakazą im udziela swatości, ucieszowali je, aby proszował na różnych miejscach pomoc. Nechal na rychlo postawić nemocnicy a zajszczał wsze potrzebne. Epidemia SI w Milanie wyżadala na 18 tysięcy obieci. Kardynał Karel Boromejski sepszak ani przez długodobę wypieci, a przez styk z namocnymi Nenakazil. W epidemii widział urczytą wystrachu, a mnohe bral z ważności. Na słabnym Trydenckiem Koncilu to był Karel Boromejski, który rozchodującym sposobem dosałł obnoweni rozchoworu, spolu przebieg próbiech, a zaistil uspieszne zakończenie o Koncilu. Na synodach se swaty Karel obraci ke swym knieżim, aby je powzbudził w jej powinnostach. Powzbudzuje je ke studiu, bas chcę słowa, ale jak k tomu může dojít, jestliže se věnujete tak nedostatečně studium? Je vaší powinności přistoupovat do myslí věřících tajemství víry a předpisy božího zákona. Ale jak toho chcete dosáhnout, když zanedbáváte studium? Je vaší powinności vysvětlovat moc svatosti a svatostnou praxi. Ale jak je to možné, když vy zanedbáváte studium? nad snad vám myśli myslí věřících poznání věcí Nie Nepřesluši snad vám odtrhnout je od světských. Nepřesluši prawie vám držet lid z daleka od činění zlého. Nie vám zapalit lid k životu cnosti, a v první řadě klasce k Bohu a k blížnímu? Pratříme všichni lidem, a především pak duchovní. Jsme povolani k dokonalosti svatých. Nesmíme začít s obracením a polepšením sebe sama, a pak se zastavit, ale musíme se stawać my sami, spolu s těmi, kteří jsou nám svěřeni, dokonalými lidmi. Toto je cíl, jež si má duchovní předsevzít ve všech svých činnostech. Máš na starosti péči o dusze, Nie zaniedbaj przytom o siebie. Nie rozdawaj się tak szczedrze druhym, aby w Tobie nic nie zbyło pro Tebe. Musisz samozřejmě myśleć na Ty, za które masz odpowiedność jako przedstawiony, ale dzielej to tak, aby przytom nie zapominal na siebie. Chapaj te, bratrzy, że nic neni powszechne służebniki cirkwy tak potrzebne, jako wnitzni modlitba, ma przedchazet, probazet i nasledować wszechno, co okonamy. Kardynał Józef Ratzinger, Benedikt XVI, jednogrzekł, co skutecznie potrzebujemy i są ludzie, którzy są chrześcijaństwem wnicznie uchwaceni, którzy je prożywają jako szczęści a nadziei, którzy se proto stawają tjemi, kto miluje. Swym sposobem, touto wirą oryginalnie żyli, Wytwarzeli pro ni formy skryzenie szpak takie nastąpiły nutne a ozdrawne reformy. Proto si myślím, że reformy nie wyjdą od różnych for a synod, I gdyż tyto synody mają i swe oprawnieni, a mnogdy i są nezbytne. Podle mnie reformy przyjdą od przeswiecłych osobności, które nazywamy świecici.